Program Trzeci Polskiego Radia. Środa 8 kwietnia minęła 11. Agnieszka Drost. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent ich nie zaprosił, więc oni zaprosili prezydenta i jest ruch w sprawie ślubowania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ceny ropy w dół wkrótce mamy odczuć spadki na stacjach. Wychowanie przez podniebienie od września zmiany w szkolnych sklepikach. Jutro w Sejmie ma się odbyć ślubowanie pozostałych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których nie zaprosił do siebie prezydent. Informację potwierdził Polskiemu Radiu sędzia Krystian Markiewicz. Kancelaria Sejmu pytana o uroczystość odsyła do sędziów, którzy są inicjatorami zaprzysiężenia. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.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 A zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie niezwłocznie po wyborze sędziów do Trybunału przez Sejm. Spadają ceny ropy naftowej. To odpowiedź rynku na zawarcie dwutygodniowego rozejmu amerykańsko-irańskiego. Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna mówi, że niższe ceny ropy powinny się w najbliższych dniach przełożyć na ceny hurtowe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 w działaniach wojennych ogłoszoną przez prezydenta USA wpisy na portalu X zamieściły przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała o potrzebnej deeskalacji i podziękowała Pakistanowi za mediację. Teraz kluczowe jest kontynuowanie negocjacji w sprawie trwałego rozwiązania konfliktu, dodała Ursula von der Leyen, a szefowa unijnej dyplomacji określiła zawieszenie broni mianem kroków w tył nad krawędzi po tygodniach eskalacji. Dodała, że to szansa na złagodzenie napięć i zagrożeń, wstrzymanie ataków rakietowych i wznowienie żeglugi. Kaya Kalas poinformowała też, że rozmawiała z pakistańskim ministrem spraw zagrożenia. Granicznych. Podkreśliła, że droga do mediacji powinna być otwarta, ponieważ przyczyny wojny pozostają nierozwiązane. Kaja Kallas napisała też, że omówi ten problem podczas swojej podróży do Arabii Saudyjskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od września uczniów czekają zmiany w szkolnych sklepikach. Ma być mniej produktów z dużą zawartością cukru i soli. Mówiła o tym informatorza informatorze ekonomicznym w Trójce Edyta Kochlewska z portalu dla handlu.pl. Wychowywanie przez podniebienie to jest to, czym później będą chcieli się żywić również dorośli. Tu jest ten moment, w którym można te nawyki jeszcze zmienić. Wszyscy mówią, że glukoza zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, no ale za dużo glukozy zapewnia nam otyłość, więc na liście rzeczy, które są absolutnie na tak, znalazły się zarówno rzeczy z diety roślinnej, ale również gorzka czekolada jako taka, która nam ukształtuje to podniebienie we właściwy sposób. Polska przoduje w Europie pod względem tempa przyrostu masy ciała u dzieci, a prognozy wskazują, że do 2030 roku blisko milion młodych osób będzie miało nadmierną masę ciała. 57 nowoczesnych pracowni multimedialnych powstaje w całej Polsce dzięki programowi Ministerstwa Kultury Świetlik. Resort na realizację pilotażowego projektu przeznaczy prawie 5 milionów złotych, mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. Pilotażowo rozszerzyliśmy program rządowy Infrastruktura Domów Kultury o priorytet Świetlik, żeby na terenach wiejskich, w małych miejscowościach, bo to one były preferowane w tym konkursie, można było tworzyć przestrzenie dla młodych ludzi, żeby te domy kultury były dla nich bardziej nowoczesne, atrakcyjne. Świetlik to jest pracownia multimedialna, gdzie zainstalowane zostaną Google VR, gry komputerowe, komputery, Nowoczesne pracownie mają stać się lokalnymi centrami kultury, integracji i aktywizacji mieszkańców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na zachodzie przejaśnienia, w centrum i na wschodzie opady deszczu, w górach śniegu, wszędzie porywisty wiatr. W Zakopanem dziś tylko 3 stopnie, w Gdańsku 6, w Warszawie, Wrocławiu 10, a w Zielonej Górze 12. Ogłoszenie społeczne.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 ekspertowi w tej materii prawnikowi Michałowi butrowemu. Ja jestem zwolennikiem hulajnów i uważam, że to jest pożyteczne urządzenie i środek lokomocji. Przez kilka lat prowadziłem badania na temat tych pojazdów. One się wzięły z pewnej sympatii do tego typu środków transportu a prowadzone przeze mnie badania no nie zmieniły tej mojej aprobaty dla tego typu środka transportu. Uważam, że plusów związanych z użytkowaniem full -line w miastach jest więcej niż minusów. Chociaż oczywiście dostrzegam również ten opór osób, które są niezadowolone z ich obecności. I to też jest realny problem oczywiście, który, który należy rozwiązywać, ale moim zdaniem nie przez usunięcie takich pojazdów z przestrzeni publicznej. Tak sobie myślę, że te minusy są bardzo spektakularne. Wystarczyłoby pewnie zapytać lekarzy na ostrych dyżurach, jaka liczba młodych ludzi, albo nawet niekoniecznie młodych, trafia po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. No, statystyki są jawne. Statystyki za zeszły rok wskazują, że tych wypadków jest określona liczba. Natomiast po pierwsze, tylko odsetek tych wypadków jest powodowanych przez użytkowników hulajnóg. Prawie połowa to są wypadki przez użytkowników, chociażby samochodów bądź rowerzystów. Po drugie, rzeczywiście 60% wypadków, które powodują użytkownicy hulajnóg, to są nieletni. I tu jest problem, który ustawodawca chciał częściowo rozwiązać z tymi przepisami, które wejdą z czerwca, podnoszącymi wiek minimalny. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek Paryża, od którego pan redaktor zaczął, to tam zakazano wyłącznie hulajnóg sharingowych, tych wynajmowanych, a nie hulajnóg wszystkich, czyli prywatnymi hulajnogami, które można sobie podkręcić, bo operatorzy przecież tego nie robią. Operatorzy dostosowują się do przepisów. E, nadal można się poruszać i w Paryżu, i w Pradze, i w Madrycie, czyli w tych miastach, gdzie szelingowe hulajnogi są zakazane i w, w każdym mieście w Polsce z wyłączeniami dotyczącymi pewnych, pewnych określonych stref. Kto jest za? Kto jest przeciw? Mówił prawnik Michał Butrowy. Jeszcze go usłyszymy w dzisiejszej audycji. Pan Michał jest współautorem książki Hulajnogi Elektryczne oraz inne mikropojazdy. Tu wybrzmiała w czasie jego wypowiedzi ważna sprawa za Kasparyski. Jak usłyszeliśmy, obowiązujący też w innych miastach w Europie dotyczy hulajnóg sharingowych, czyli tych, które możemy wypożyczyć. Używania prywatnych nie zabroniono. Liczę, że ten wątek wezmą Państwo dziś pod uwagę. Zanim zagramy piosenkę, to mamy pierwszego słuchacza, który do nas się dodzwonił. Pan Janusz z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry, panie Janusz. Dzień dobry, witam serdecznie. Pańska opinia na temat hulajnok elektrycznych na naszych ulicach. Powinny zostać czy wprost przeciwnie? Ja może odniosę się do swojego ogródka, jako jako reprezentuję Straż Miejską, to my z autopsji znamy, to, to, to, to, że to jest problem. Wiemy, że to, to jest problem. Na początku był wielki boom, wszyscy się na to rzucili, ładnie, pięknie, ale z pewnym czasem jest to problem dla... dla, dla a służb, jaki to jest problem, panie Januszu, dla pana? 90% które, hulajnok, które są wypożyczane, leżą w rowach, pozostawiane na chodnikach, przy skwerach, w parkach. Niejednokrotnie musimy no, niestety starać się o przyjazd służb, a to trwa. Niejednokrotnie dwa, trzy dni, że nim, sam, nim dana hulajnoga zostanie, zostanie zabrana. A z tego, co się zorientowaliśmy, każda hulajnoga posiada jakiś rozkop w sobie, czyli operator powinien widzieć, czy dana hulajnoga jest, ma baterię, czy nie jest wyczerpana, czy leży, czy stoi, czy jest porzucona. Mieliśmy trzy sytuacje, kiedy hulajnogi zostały odnajdowane w stawie. Po mhm. prostu była imprezka, młodzież sobie przyjechała na, na, na, na hulajnodze, na, na, na ognisko, na grila miejskiego. Pozostawiali to wszystko, y, potem już po, po, po wpływem alkoholu, zostawiali to wszystko y, w, w, w stawie, powrócali to wszystko. No i y, jako miasto, miasto nie jest właścicielem tego, bo to jest prywatny podmiot. A odbiór i naprawa tego, to wszystko powinno być w gestii y, y, operatora. Nie, nie jest to realizowane i, i dla mieszkańców... No, Panie Januszu, to ja zadam jeszcze jedno pytanie, bo pan jest strażnikiem miejskim. Wiem, że Ministerstwo Infrastruktury proponuje takie zmiany legislacyjne, żeby hulajnogi były odstawiane w konkretne miejsce, tak jak jest to w przypadku rowerów, które się wypożycza. Czy pańskim zdaniem by to mogło rozwiązać problem? Jest to w jednym miejscu. My ma, mamy lokalizacje, ponad 11 lokalizacji w, w naszym mieście. Rozumiem. Gdzie one Czyli to nie jest przestrzegane być. po prostu? Nie, tego, tego młodzież nie, nie, nie egzekwuje. Tak samo operator, który powinien widzieć, że dana noga jest przewrócona Yy, po, porzucona, czy tam, bateria jest wyczerpana, nie jest ona odbierana z danego miejsca, tylko gdzieś tam w parkach, skwerach, yy, yy, yy, w miejscach do tego no, gdzie, no, przeznaczonych. Nie, nie, nie do tego Panie Januszu. Nie? Bardzo dziękuję za ten pragmatyczny głos. Do usłyszenia 22:7 Trójek. Czy hulajnogi elektryczne powinny zniknąć z naszych ulic? Proszę też do nas pisać na adres mailowy. Porozmawiamy małpa .pl i prosimy też zaangażować się w wypowiadanie się na ten temat na trójkowym Facebooku. Czy hulajnogi elektryczne powinny zniknąć z naszych ulic? Teraz gramy. Co państwo sądzą? Co państwo sądzą na temat chociażby tego utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, moim zdaniem znakomitym, to utwór The Picture i grupa Plasibo. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, chciałbym przeprosić pana Michała Burtowego, bo pomyśliłem jego nazwisko, to adwokat z Poznania, który dzisiaj udziela nam eksperckich wypowiedzi. A przy naszym telefonie jest pan Paweł z Gdyni. Panie Pawle, pańska opinia na temat tego, czy hulajnogi elektryczne powinny zniknąć z naszych ulic. Dzień dobry, Gdynia rzeczywiście. Dzień dobry. rzeczywiście. Muzyka bardzo szybka, tak jak szybkie są rowery. Muzyka dobra. W każdym razie. Powiem, nogi w że... tym wypadku. Tak, jak, rowerze, jak hulajnogi. Tak, wszystko, co się nazywa dwukołowym sprzętem ruchu drogowego. Ale do rzeczy. Tak. Rzeczywiście jestem, nie jestem, zaznaczam, nie jestem przeciwnikiem rowerów. One muszą istnieć jako e, hulajnoga, rzecz, te, hulajnoga tak, jako rzecz techniczna e, służąca człowiekowi. A jeżeli ma służyć człowiekowi, to po pierwsze musi być odpowiedni atest, dotyczy to i hulajnog prywatnych, jak i hulajnog wynajmowanych, a co do kierowców muszą być odpowiednio też atestowani, a więc odpowiednio. Przepisy. Także będzie sprawa jasna, jak będą obie strony odpowiednio uzbrojone w dokumenty i odpowiednio e, będą przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Jestem za. Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję. Z tego co wiem, to ta prędkość hulajnóg jest regulowana przez ustawodawcę i wynosi maksymalnie 20 km na godzinę. Kolejnym z naszych rozmówców jest pan Michał z Podwarszawy. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również, tak jak przedmówca, nie jestem przeciw hulajnogom, ale myślę, że na pewno brakuje kontroli ze strony, nie wiem, policji, służb, właśnie tych ograniczeń, które powinny być wyposażone te hulajnogi, bo niejednokrotnie jeżdżąc na rowerze jestem wyprzedzany z bardzo dużą różnicą prędkości. Do tego te, I na pewno nie, są, nie jest to prędkość 20 na godzinę, prawda? No nie, ale ja, wtedy ja powiedzmy 25 czy 30 na godzinę, bo tyle jestem no w to stanie tak. wypadałować. E, I mm, często są to osoby e, w jakichś takich dużych, na, na dużych, ciężkich kolejnach, które e, są dość mocno podkręcone w jakichś zbrojach, e, w kaskach takich pełnych. To wszystko ma dużo ostrych krawędzi i naprawdę drobne trącenie jakieś to e, dla drugiej osoby, e, zwłaszcza jakiejś starszej, e, może powodować poważne mm, jakieś tam urazy. Panie Michał, tylko tak sobie myślę, że pewnie policjanci i strażnicy miejscy powiedzą, że zabrakłoby ich do kontrolowania tych wszystkich, którzy Oczywiście. poruszają się na, na hulajnikach elektrycznych. Tak. Tak. I absolutnie nie mam do nich pretensji, że jak gdyby nie... Mają nie ważniejsze udają... sprawy na głowę. Brad, że mają ważniejsze tematy na głowie. Poza tym, no, trudno jest dogonić na piechotę czy, czy jakiś tam samochód. No, więc właśnie. Hulajnoga, która gdzieś skręci w osiedle i. No tak, to prawda. Panie Michale, bardzo dziękuję. Czeka Pan Adam Ziławy Dzień dobry, Panie Adamie. Dzień dobry. Przede wszystkim powiem tak. Ustawodawca nie pomyślał o, o regulowaniu wobec hulajnog. Uważam tak, takie urządzenie jak hulajnoga Powinna mieć co pół roku przegląd. Koszt przeglądu 50 zł, czy nie jest podkręcana, i tak dalej. Następna sprawa, jest brak dróg, dróg, przepraszam, jest brak dróg wyznaczonych do hulajnog. Następna sprawa, hulajnoga nie jest określona, czy to jest hulajnoga, czy to jest rower, czy to jest motorower, co to jest, czy to jest pojazd mechaniczny, czy elektryczny. Nie jest określona. Sam, sama nazwa hulajnoga elektryczna, tak? No to albo jest hulajnoga, albo jest to pojazd jednośladowy o napędzie elektrycznym. Brak po prostu dosłownie konkretów. Dziękuję panu. Dziękuję panie Adamie. Wydaje mi się, że jest jednak w y, legislacyjnie zapisany ten termin hulajnóg elektrycznych. Pan Łukasz Zdańska jest przy naszym telefonie. Przypominam numer do nas, 12273. Dzień dobry panie Łukaszu. Czy słyszymy się? Halo, halo? Pan Łukasz. Pan Łukasz z Gdańska? Chyba się nie słyszymy. No to w oczekiwaniu na kolejny telefon przypomnę numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. Mail do nas to porozmawiajmy Radio.pl. Proszę oczywiście także kontaktować się z nami na Facebooku. Pan Marek z Bytomia y, zatelefonował do nas. Słyszymy się, pani Marku. Dzień dobry. Tak, słyszymy się. Proszę ja mówić. Mam 50, ja mam 57 lat i zacząłem dokładnie 3 tygodnie temu jeździć na hulajnodze od syna bo bardzo mi ograniczyła po prostu koszty dojazdu do pracy. Mm -hmm. Taki po prostu troszeczkę inny syn, nie używał, na nią siadłem i jestem bardzo zadowolony, bo zbiło mi to bardzo koszty dojazdu do pracy. Tylko musi to być uregulowane prawnie i ścieżki rowerowe. Tyle mam do powiedzenia. Bardzo panu dziękuję. Tym Dobrze. razem zatelefonowała do nas pani Małgorzata z Warszawy. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry panu. Pozdrawiam serdecznie trójkę i spóźnione życzenia urodzinowe. Dziękujemy. Panią też pozdrawiamy. Tak, ja mam taką propozycję. Nie jestem przeciwna hulajnogom, natomiast ostatnio będąc w Rzymie hulajnogi, rowery, elektryczne wszystkie dwukołowce jeżdżą po ulicach. W Warszawie czy w Polsce niech to będzie, że hulajnogi zostają, ale niech jeżdżą po ścieżkach rowerowych, ewentualnie po ulicach. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. My Panią też pozdrawiamy serdecznie. Pan Paweł z Częstochowy. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Sposób jest na hulajnogi, szczególnie te z Skoro ktoś płaci za tą hulajnogę z góry, to jest podawana karta blika czy tam końca, z którego ściągane. Historia może pokazać, bo można to zamontować, że taki takiej hulajnozy została przekręcona szybkość w tym i w tym momencie, jeżeli ktoś przekroczył tą szybkość, przychodzi mandat na to samo konto. Rozumiem. Na przekroczenie szybkości. Okej, okay, to jest I, pańskie rozwiązanie, i, tak? Bo, bo to byłoby... Nie można zakazać czegoś, co jest stworzone, bo, bo to jest... Y, tak Natomiast uważam, że blokowanie y, możliwości szaleństw poprzez y, y, sprawdzanie jak gdyby historii przejazdu. Bardzo ja ciekawe. W tych 10 minutach popełnił dwa przekroczenia w szybkości i już mam tarę, zapłaci raz, to już nie będzie przekazał. No, ciekawe nowatorskie spojrzenie, też pragmatyczne. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Cezary z Lubelszczyzny, a dokładnie z Łęcznej. Dzień dobry, panie Czarku. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam trójkę, której jestem słuchaczem praktycznie od samego początku jej powstania. E, mój głos jest taki. Powinniśmy wrócić do zasady, że jezdnia jest dla pojazdów, chodniki są dla pieszych, ścieżki rowerowo-hulajnogowe właśnie dla tych pojazdów. I teraz może podnieść się krzyk, że jak to i tak dalej niechronieni uczestnicy ruchu. Bardzo prosta sprawa. W miastach jest to uregulowane sygnalizacją świetlną, często sygnalizacją świetlną, inteligentną w tym sygnalizacją na żądanie pod bardzo podobne rozwiązania można zrobić również poza terenem zabudowanym. Mianowicie koszt wykonania takiej powiedzmy sygnalizacji świetlnej, inteligentnej to jest dużo, dużo mniejszy koszt niż ponoszenie kosztów leczenia ludzi, którzy ulegli wypadkowi. Żaden problem, w tej chwili jest taka technika i można taką sygnalizację zasilić e ekoenergią, czyli solarami, światłem słonecznym I, nie, i w utrzymaniu nie będzie to naprawdę taki koszt, i koszt wykonania i utrzymania, jak później leczenie ludzi, którzy ulegli wypadkom. Bardzo panu dziękuję za tę propozycję. Mówił pan Janusz z Bydgoszczy. Przypominam mail do nas, to porozmawiajmy małpa Polskie radio.pl. Prosimy też reagować na trójkowym Facebooku. Tu zareagował Tom. Taszkiewicz, taki to jest nick. Same hulajnogi nie są problemem. Problemem są użytkownicy, a właściwie regulaminy, które nie są przestrzegane. Gdyby każda źle zaparkowana hulajnoga była usuwana kosztami obciążany operator, to natychmiast by nauczył się ściągać pieniądze na te opłaty. Od ostatniego użytkownika. To chyba koresponduje z jedną z wcześniejszych wypowiedzi naszych słuchaczy. Chyba, że po zaparkowaniu ktoś ją przemieścił, co da się sprawdzić, bo każdy parkujący musi przesłać zdjęcie poprawnie zaparkowanej. 22 i 7. Trójek, pan Janusz Zbytgoszczy czeka. Dzień dobry, panie Januszu. Witam pana redaktora, witam państwa. To jest największy problem z tymi hulajnogami. Ludzie zostawiają w poprzek drogi, chodzą ludzie niewidomi z laskami, potykają się o to, ludzie porzucają gdziekolwiek. Hul łamią te hulajnogi, są połamane, porzucane w rowach. Proszę pana, jest jedno proste wy wyjście z tej sytuacji. Hulajnogi powinny jeździć tak, jak jeżdżą w Hiszpanii, byłem. Proszę pana, są namalowane czerwone pasy. Po środku jezdni. I tam tylko ma prawo się poruszać hulajnogami Nie ma prawa wjechać na chodnik Odra Automatycznie mam mandat I tak powinno być, że powinny być bazy W których powinny być hulajnogi odstawiane Ustawione ładnie w rzędzie Jedna przy drugiej, żeby nie było bałaganu Bo naprawdę ludzie sobie Lekceważą i robią sobie piny z nas Panie Adamie, wydaje mi się, że tak jak wspomniałem Na początku audycji Ministerstwo Infrastruktury Nowelizując przepisy Właśnie podąża w tym kierunku Pan Adam z Poznania jest przy naszym telefonie Przypominam, jego numer to 22 i Ech. Tak, dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry panie. Tak, tak. Mam no, niestety w poznaniu hulajnogi elektryczne przekleństwo wyparło bardzo skutecznie e, rowery miejskie, które dobrze funkcjonowały. Już nie mówię, że e, młodzież się e, jest coraz bardziej otyła, a taki rowerek, no to że tak powiem, trochę rozruszał kości. Były ładnie, że tak powiem, stacje opisane, z którego można rower pobrać i do której stacji można było ten, ten rower przypiąć, jakby wszystko funkcjonowało przez lata bardzo dobrze. No i niestety, nie wiadomo dlaczego właśnie te rowery miejskie zniknęły, a nogi nieszczęsne się pojawiły. I takiej nogi, no faktycznie ani strasznie, nie można jej zabrać, jak blokuje gdzieś tam komuś podjazd, nie można z nią nic zrobić, bo ma w sobie te brzęczytko, które buczy... No i teoretycznie, jako powiedzmy tam jakiś człowiek, który szedł i któremu zawada taka hulajnoga porzucona, no po prostu... Z... No nie można z nią z nic zrobić. Na straży dzwonić. No straż, no, tak jak pan ze straży dzwonił, ma ograniczone podejścia i tak dalej. Moim zdaniem powinno być tak, że ci ludzie, którzy sobie te aplikacje, że tak powiem, montują w telefonie, ich dane są znane, powinni być traktowani tak jak leasingujący samochody. Przecież jak pan kucze, ma jakiś tam samochód, leasinguje od, od, od wszystko jedna, tam od, od którego z tych właścicieli tych z, z, z sieci leasingowych no to jak bana mandat jakiś zł, zł, złapie y, za, za, czy, za prędkość, czy za złe parkowanie, no to bez szemrania żadnego po prostu y, taki człowiek ten mandat płaci i tak dalej. Obciążony jest jeszcze przez firmę y, tę leasingodawcę na uiszczenie tych tak zwanych opłat. No i to jest generalnie no wszystko. Tu nie trzeba jakichś tam drzwi wyważyć, jakieś Ameryki odkrywać. Po prostu przepisy istnieją, tylko trzeba je... Respektować, tak jest. Bardzo no. Panie Adamie, bardzo serdecznie dziękuję. A propos tej, tego zastąpienia hulajnogami rowerów miejskich, to z tego co wiem, z tego co czytałem, to w Paryżu jest taka sytuacja, że gdy zakazano tych hulajnog sharingowych, to właśnie te lukę wypełniły te, te rowery, które można wypożyczyć. Pan Wiesław z Wrocławia jest przy naszym telefonie. Dzień dobry panie. Spadł pan Wiesław z tego co usłyszałem, więc pan Robert ze Świdnika jest z nami. Pan jeździ podobno, panie Robercie, na hulajnogach elektrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. A to Robert ze Świnika? Tak, ja tak, jestem... tak. To pan. No ja jestem hulajnogowiczem, powiem, od pięciu lat. Posiadam taką, mm -hmm. powiedzmy, zabytkową już teraz, stary egzemplarz hulajnogi. Ale elektrycznej. Ufa... Elektrycznej. Elektryczna. Ale ona jeździ maksymalnie 18 na godzinę. No właśnie. Potrafi pojechać 25, ale ja jeżdżę ekonomicznie, bo bateria się <laughs> wtedy mniej zużywa, że tak powiem, tego. Ale widzę młodzież, która mnie wyprzedza na swoich nowoczesnych hulajnogach. No to tylko świst koło ucha. Lecą, nie wiem, z 40-50 na godzinę. No i uważam, po tych ścieżkach rowerowych czasami są blokowane przez pieszych. Dwie młode mamusie idą z wózkami, z dziećmi i zajmują, powiedzmy, ścieżkę rowerową. No, no, tak, no tak, to inny temat. To nie jestem za zakazem tych hulajnog, tylko nie jeździmy tak szybko. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Panu też bardzo uprzejmie dziękujemy. Pan Wojciech z Bydgoszczy, Pańska opinia. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry. Nie jestem do tym, żeby czegokolwiek dokazywać, mhm. aczkolwiek na co dzień jeżdżę autokarami pewnej znanej firmy i po prostu widzę, jakie też jest zagrożenie, jak te nogi po prostu wyjeżdżają z tych ścieżek rowerowych. Nie, ludzie sobie nie zdają sprawy, że zderzenie, załóżmy z takim autokarem, czy nawet z samochodem, czy nawet z pieszym, no to są jakieś konsekwencje, tak? I jest takie fajne rozwiązanie w Niemczech, że każda kula i noga ma z tyłu na błotniku przyklejony numer rejestracyjny. Jeżeli jest numer rejestracyjny, to jest hmm. i ubezpieczenie. No tak. w ten sposób też by się troszkę e, ta sytuacja tutaj mi się wydaje deklarowała. Unormowałabym. Tak, oprócz tego bym wprowadził coś takiego, że jeżeli jest pijany kierowca samochodu i mu się zabiera samochód na to, że jest pijany, to jeżeli jedzie facet czy tam ktoś taką hulajnogą i ona przekracza prędkość jakoś drastycznie, to tak samo jest konfiskowana i tyle, bo no nie, nie, nie spełnia norm, tak, nie spełnia homologacji. Bardzo panu dziękuję za tę opinię i znów słuchacz spod Bydgoszczy, tym razem to pan Paweł z przykładem płynącym z Francji podobno. Dzień dobry panie Pawle, nasz numer telefonu to 22 i 7 ,3. Czy hulajnogi powinny zniknąć z naszych ulic? To jest pytanie, które dzisiaj kierujemy do państwa. Panie Pawle, proszę mówić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry panie redaktorze. Tak, faktycznie chciałem tutaj przywołać przykład z Francji. 9 miesięcy w zeszłym roku spędziłem w Lyonie. No to przepiękne francuskie miasto, zabytkowe. Potwierdzam. I tam jest i, super i tam jest wręcz rozwinięty cały system komunikacyjny, oparty na Hulajnogach. Oczywiście jest metro, są autobusy, są tramwaje, natomiast hulajnog, hulajnog jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mhm. Tam operatorem jest firma, której nazwy nie wymienię, bo pewnie nie wolno. No, w, Nie menu. wolno, absolutnie. Tak, natomiast natomiast naprawdę działa to bardzo skutecznie. Ja się, bardzo szybko się zorientowałem, że jest to tani i skuteczny sposób e, poruszania się po, e, po Leonie. Natomiast co chciałem powiedzieć? Oczywiście są wyznaczone ścieżki e, takie rowerowo, motorowo, e, rowerowo, hulajnogowe. E, hulajnogowe, tak. I na tych ścieżkach ten ruch, ten ruch y, hulajnóg jest bardzo, że tak powiem intensywny. Mhm. Poza ścieżkami y, hulajnogi poruszają się normalnie w ruchu po ulicach, między samochodami, między motocyklami i Policja e, bardzo przestrzega tego, w zasadzie, w zasadzie jeszcze może tu tak, taka dygresja mała, na, na ulicy, między samochodami, w zasadzie panuje wolna amerykanka dla tych hulajnóg. E, norm, normą jest przejeżdżanie przez skrzyżowania na czerwonym świetle, oczywiście w momencie, kiedy to fizycznie jest wykonalne, kiedy ruch poprzeczny nie jest na tyle e, jakichś intensywnych. Panie Pawle, ale to dosyć przera przerażająca perspektywa, jeżeli te hulajnogi tak, tak. tam śmigają między, między samochodami na czerwonym świetle. Tak, oczywiście. Ja na początku hmm. też byłem tym wszystkim przerażony, Ale... natomiast, w momencie, kiedy się, no, natomiast w momencie, kiedy się nauczyłem tych, e, nazwijmy to w cudzysłowie olbrzymim, zasad ruchu, okazało się, że jest to dosyć hmm. wygodne. E, użytkownicy e, dróg, ci samochodowi, motocyklowi, e, wbrew pozorom też tą sytuację tolerują, czyli w momencie, kiedy załóżmy ja przejeżdżam faktycznie na czerwonym świetle, oni widzą mnie z daleka, oni przyhamowują, przepuszczają mnie. Tam nie ma awantur, że ja wjechałem na czerwone światło. Tam mało tego, policja o takie sytuacje się do y, hulajnogistów, że tak się wyrażę, nie przyczepia. No. Natomiast, jeżeli, no. natomiast jeżeli widzą, że któraś z hulajnok, te hulajnogi wynajmowane, one mają, one mają, ogryczan, mają tam ograniczenia prędkości, więc tu się nie da. Nie da się jakby przekroczyć prędkości sobie. założonej, tak. Natomiast jest bardzo dużo jeździ hulajnok, no nazwijmy ich prywatnych, takich no tuningowanych e, i one jeżdżą naprawdę bardzo, bardzo szybko z prędkościami przekraczającymi 50-60 km na godzinę i policja francuska na takich e, użytkowników jest wręcz wyczulona. Jeżeli oni zobaczą. E, czy żandarmeria, czy policja, że... Pirata no, na hulajnodze. Tak jest. Porusza się z jakąś taką prędkością, no, nieadekwatną... normatywną, czy... tak. Tak, tak. Momentalnie są włączane koguty, momentalnie taki, taki, taki, m, taki hulajnogista, trzymam się tego słowa, e, jest do dogoniony z reguły. No, kary, z tego co wiem, są dosyć, dosyć, dosyć wysokie. I tu postawimy I... kropkę, panie Pawle, bo musimy dać też wypowiedzieć się naszym innym słuchaczom, na przykład panu Rafałowi, który napisał do nas maila na adres Porozmawiajmy Małpa Polski jakie radiopel. Na pytanie, czy powinny hulajnogi zniknąć z naszych ulic, odpowiada nie, nie powinny. Zniknąć powinny samochody z chodników i trawników bezwzględnie. Traktujemy samochody jak święte krowy do tego stopnia, że pieszy zwracający uwagę, że samochody utrudniają mu przejście chodnikiem, traktowany jest jak intrus. Pieszy zgłaszający do straży miejskiej źle zaparkowany samochód to konfidenta porzucona na chodniku hulajnoga, którą można przesunąć jedną ręką jest powodem debaty publicznej. 227 trójek po piosence wracamy do Telefonów od państwa. Manifest, manifest, my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around. A może kompromis? 22 minuty zostały do godziny 12. To audycja, porozmawiajmy 22 i 7. Trójek, czas na drugą opinię naszego eksperta Michała Burtowego z adwokata z Poznania. Posłuchajmy pana, panie Michale. Proszę pamiętać, że wespół z rowerami hulajnogi elektryczne jednak pomagają rozwiązać problemy korków, problemy czasu dojazdu do, do centrów miast, problemy parkowania. Są po prostu pomocne, zwłaszcza na małe i średnie odległości. Czyli edukacja tutaj byłaby kluczowa, prawda? Kontrola drogowa, uh -huh. egzekucja przepisów i, i edukacja, ale myślę, że nie tylko dzieci, ale również dorosłych, bo te słynne hulajnogi na komunie, sprzedawane wdęczane dzieciom w formie, w formie prezentów, no są niebezpiecznym narzędziem w rękach no nieodpowiedzialnych rodziców i, i młodych ludzi. To, to jest problem, z którym trzeba walczyć tak, na pewno edukacją, ale myślę, że również, również właśnie opiekunów prawnych. Raczej tak, raczej nie. Mówił Michał Burtowy, adwokat z Poznania. Z tego co wiem, przypominam ciągle te zmiany, które mają się pojawić w naszym kodeksie ruchu drogowego. Dzieci poniżej 13 roku życia nie będą mogły w miejscach publicznych korzystać z dróg publicznych na hulajnogach elektrycznych. Pan Karol Sramotu wybrał numer 22 i 7 trójek i podobno w trzech punktach ma zamiar usprawnić tę sytuację i złagodzić kontrowersję. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Trzy kwestie, które tak mi się nasunęły. Pierwsza sprawa to kto jeździ tymi ulajnogami. I tak z moich obserwacji wynika, że jest to młodzież szkolna. Są to osoby też starsze, które mają problemy z dojazdem do pracy. Są to osoby, których po prostu nie stać na, na samochód. Są to osoby, które dojeżdżają do pracy. Są to osoby tacy jak na przykład też obywatele Ukrainy. Ja to obserwuję. I uważam, że te hulajnogi jednak powinny zostać, mm -hmm. bo, nie wiem, na kierowcach samochodów jest coś takiego, że jak jest kolizja, jakiś wypadek, to zawsze winny jest ten inny uczestnik drogi, czyli to albo jest ktoś na motocyklu, albo to jest ktoś na hulajnodze, albo na rowerze, a my po prostu nie potrafimy mieć w sobie trochę empatii, żeby zrozumieć, że inni uczestnicy drogi C to też, to nie też, nie Czekaj, też mają pewne prawa. I jeszcze jedna kwestia, tak, tak myślę, że bardzo ważna kwestia, ekologiczna. Zauważcie Państwo, że, że tutaj nie ma spali, nie ma korków, nie ma problemów z parkowaniem. To jest bardzo ważne. Apeluję, więcej empatii w stosunku do innych bardzo panu dziękuję, by lepiej parkować w wyznaczonych miejscach. Pan Mirosław Gliwic, dzień dobry panie Mirosławie. Pan ma pomysł związany z tym, żeby po prostu chyba egzekwować uprawnienia do jazdy na hulajnogach elektrycznych. Dobrze? Panie, witam. Witam serdecznie Państwa, witam y, słuchaczy. Y, oczywiście y, w zasadzie to, co chciałem powiedzieć już wcześniej tutaj mój przedmówca y, powiedział, przede wszystkim edukacja. myślę, że powinniśmy bardziej wymagać y, uprawnień, czyli osoby, które wsiadają na te nogi, powinny mieć przede wszystkim uprawnienia. Kiedyś to były karty rowerowe, nie jestem pewny. Czy teraz u wszystkich osób te karty Te uprawnienia są po prostu Wymagane i egzekwowane o, od, 14, sprawa... od 14 do 17 roku życia ma, by, mają być Kontrolowane te karty rowerowe No i będzie super jeśli tak będzie się faktycznie Działo i teraz jeszcze druga sprawa Absolutnie nie jestem za zakazem Ponieważ no, nie można Zakazywać tak fantastycznego ośrodka Lokomocji jakim jest Hulejnoga e, Duże miasta Myślę, że w ogóle miasta powinny Poradzić sobie w ten sposób, że powinny być wyznaczone drogi, znaczy specjalne takie fragmenty ulic, takie pasy dla, dla hulajnogi. Ja bym raczej te hulajnogi kierował na ulicę, a nie, a nie na ścieżki rowerowe, bo nie wszędzie ścieżki rowerowe są. Myślę, że to są pojazdy mogące rozwinąć jakąś tam pewną prędkość i one znakomicie by się sprawdzały rozładowując właśnie korki na ulicach, mają do tego wyznaczone pasy y, ruchu. Bardzo. W tą stronę raczej bym szedł. Bardzo panu dziękuję, panie Wojtku. Pan Maciej Skatowicz jest przy naszym telefonie, 227 truje. Dzień dobry, pani Macieju. Witam serdecznie, na pewno edukacja i na pewno wysokie kary, bo bez tego nie ma szans. Jeżeli rodzice nie będą ponosili odpowiedzialności za dzieci, mhm. no to sorry, będziemy mieć dużo wypadków, a ich jest sporo. I przede wszystkim elektryczne hulajnok i elektryczne rewery, Jeden i ten sam element, który jest niebezpieczny. Każdy powinien mieć kask, niezależnie od wieku. To też by trochę dało mobilizacji. I ostatnia rzecz, którą bym, bym sugerował, znakowanie tych wszystkich pojazdów. Tak jak samochody, motory. Niech one będą znakowane. To są pojazdy, które zagrażają w życiu. Później, jeżeli jest potrącenie pieszego, a to się w Katowicach zdarza, bo jest teraz zamknięty przepust, więc Praca niby dla rowerów i, i tych yy, hulajnóg yy, jadą w ciemno na pamięć, nie znając przepisów, nie reagując na to. Więc z, na pewno znakowanie tych wszystkich pojazdów jak samochody osobowe i i, i, i... I tyle. Bardzo panu dziękuję. Pan Wojciech Strzewa. Panie Wojtku, jaka jest pańska opinia? Dzień dobry, moja opinia jest taka, e, jak trochę wróciłem do Polski po jakimś czasie, jak zawsze tutaj mam też, e, e, widzę to, jak to wygląda na przykład w Szwecji, w Sztokholmie i w innych też krajach. I my, my mam wrażenie, w Polsce my chcemy wszystkiego zakazywać, nakazywać i, i właśnie nie mamy rozsądkowego czatem podejścia. Czyli to, co tutaj wyśmiewa w całej dyskusji, po prostu wzajemna rozwaga, bo ile razy ja patrzę, jak jeżdżą na rowerach i tak samo wtedy powiedziałbym, Jezu, zakażmy tych rowerów, bo nie tak szybko jeżdżą. No właśnie nie wolno. Musimy my wszyscy uważać na siebie. Ile razy widzi się ludzi idących po ścieżkach rowerowych. Jak ktoś zatrąbi, to machają rękami. Co wy tutaj robisz? A ewidentnie chodzą po ścieżkach rowerowych. I później się właśnie zdarzają przez te takie właśnie sytuacje wypadkowe. Dlatego ja uważam, że przestańmy zakazywać, tylko szukajmy pozytywnych rozwiązań, bo te nogi, które jadą 15 na godzinę, naprawdę ja nie zauważam tym żadnego zagrożenia. Wiadomo, te, które mają większy napęd nie chciałaby nawet jakieś tam rozwiązanie znaleźć, jeżeli jedzie powyżej tam 30, 40, 50, Ok, Wtedy faktycznie można, żeby się rejestrować, żeby normalne przepisy drogowe do nich stosować, ale te takie zwykłe zielone, które są, tak można powiedzieć, dla turystów, naprawdę nie powinno być żadnych zakazów. Po prostu wzajemny też Dzięki. uwaga na siebie. Dziękuję panu bardzo. Natomiast te, te zielone z kolei potrafią zalegać na ulicach Hanna Dołęgowska, która przygotowała dzisiejszą audycję. Sama ostatnia była świadkiem y, czegoś takiego. Mail do nas, proszę Państwa, to porozmawiajmy Radio.pl i ciekawy tytuł maila Hulaj z głową w kwestii hulajnóg w Poznaniu to jest zmora, nawiązując do wypowiedzi pana Adama z Poznania. Dosłownie wczoraj ruszyła obywatelska inicjatywa ustawodawcza związana z przewróceniem roweru m, m, miejskiego w Poznaniu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce i znajdą Państwo szczegóły. Miejmy nadzieję, że na przyszłą wiosnę będziemy mogli z nich skorzystać. Pozdrawiam Martyna. I teraz pan Łukasz Zdańska jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Łukaszu. O, dzień dobry. Czy mnie słychać? Tak jest, znakomicie. Pozdrawiam wszystkich e, użytkowników dróg, od e, rowerzystów, <laughs> kula i tak dalej do, do, do Koncyliacyjne do przedstawienie i pozdrowienie. Ta, Bardzo pan, dziękujemy. Ja jestem ekologiem, ekologiem trochę mhm. z wykształcenia i jeżdżę rowerem od 15 lat, prawie codziennie, nawet zimą. I wiem, że to, to z, z prędkością jest tak jak z wiatrem. Jeżeli pan jeździ 15 na godzinę, no to tak. W miarę bezpiecznie, ale jeżeli pan jedzie 35, 40 czy 50, to to jest już niebezpieczna prędkość. Ja bym wszystkie nogi elektryczne zarejestrował, mm -hmm. obowiązkowo, jak tutaj było takich głosów wiele, czyli zarejestrować tablica rejestracyjna, wie pan, oznaczenie, a prędkość do, do 25 i koniec. Jeżeli ktoś jedzie 35, to mandat 500 zł, bo naprawdę prędkość jest najważniejsza. I to tyle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Bardzo panu dziękujemy za ten wyrazisty telefon. Krzysztof z Szczecina. Pan Krzysztof ze Szczecina jest przy naszym telefonie. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i, i, i chciałbym się wypowiedzieć na temat y, właśnie tych hulajnok i pozwolenia. Szczecin jest specyficznym miastem. To było miasto za, zaprojektowane alejowo, spacerowo. Y, samorządowcy zabrali pieszym miejsce do spacerowania i po prostu normalnego chodzenia. Mhm. I ja nie, i z, z przedmówcą się nie zgodzę, że ścieżki rowerowe, ktoś, piesi chodzą. Nie, nie, nie. Oni chodzili wcześniej i ten pas zabrali. A teraz y, fajnie facet powiedział, rejestrować, a ja jeszcze pociągnę dalej. Ubezpieczać. Mhm. Niech OC będzie minimalne, ale szkoda, która zostanie wykonana przez niesfornego tego, co jeździ na kulajnogach. Będzie możliwa do pokrycia kosztów. Jeszcze jeden u nas jest problem w Szczecinie. Te na tych jednokołowce takie, to są te tak zwane latające Batmany u nas to na to mówią. Mhm. I, I jechałem za równo, równolegle z nim one do 70 na godzinę, panie redaktorze. Proszę zahamować, proszę zmienić kierunek jazdy, jeżeli wyjdzie pieszy albo kobieta z dzieckiem. Yy, Czy z wózkiem. Bardzo panu dziękuję. Pan Jerzy z Legnicy, dzień dobry Panie Jerzy. Dzień dobry. Proszę mówić. Ja, ja tak się przysłuchuję do i tak. Według mnie <klujnika> hulajnoga to jest napędzana drugą nogą. Przeciwko, takim hulajnogom nigdy nic nie miałem i nie mam, bo sam taką mam i miałem, i jeździłem, i się bawiłem. Wie pan, co liczyłem, tak, tak. że wypłynie ten wątek, w związku z tym, że ja się interesuję treningiem fizycznym, to wiem od mojego trenera Remigiusza Rzepki, że taka hulajnoga napędzana właśnie własną nogą kapitalnie uruchamia biodro. Mobilność biodra się to, poprawia. To, chodzi o biodra. Tak, to piękna <śmiech> sprawa. Prawda? To to jest hulajnoga. A te wszystkie dziwne mechaniczne pojazdy, bo to są mechaniczne pojazdy, niestety. Tam są przekładnie i tak dalej, to wszystko jest mechanika, ale że jest napędzane elektrycznie, no to no takie, takie źródło jest, prawda? To energii. I hulaj, przeciwko hulajnogą nie mam nic. Jestem za. Że nie wszyscy jędzą, napędzają się lewą, prawą nogą i tak dalej. To jest śmietna sprawa. Ale... Pa, panie Jerzy, ma Pan rację. Takie hulajnogi to chyba wszyscy powiedzielibyśmy, tak. Pan Krzysztof radza Pańska opinia na temat hulajnóg elektrycznych, a nie tych napędzanych nogą. Witam, yy, kłaniam się Szyradza. No fajnie tu przedmówca powiedział. Teraz nie wiem, czy mogę to nazwać hulajnogą, ale powiedzmy, że zostańmy przy tej hulajnodze. Yy, ja mam trzy hulajnogi w garażu. Jedna jest szyna, taka potężna hulajnoga, która naprawdę ma potężną moc. Są, yy, to jest za zakaz. to jest absurd. To jest yy, w ginie W wypadkach samochodowych wiele osób pod wpływem alkoholu jechał kierowca. Ale zakazu picia alkoholu nie ma. Są dwie rzeczy, to jest proste. Nie wyważajmy drzwi, które są otwarte. Pierwsza rzecz obowiązek kasków nie do 14 roku życia. Obowiązek kasku, jeżeli chcemy mieć na hulajnodze, obowiązek kasku. Druga Dla sprawa wszystkich, prawda? Tak, tak pan tak, uważa. Absolutnie. Oczywiście, oczywiście nie do 14 roku życia. Mój syn się teraz z tego śmieje, bo ma lat 17 i on jeździ tą hulajnogą i się z tego śmieje. Druga sprawa druga tylko tak jak ktoś mówił. Yy, zalegalizować i żeby to ubezpieczyć. Tak żeby jest. w razie wypadku była sytuacja bardzo jasna i prosta i tylko tyle, no i zdrowy rozsądek życzę miłego dnia bardzo panu dziękujemy, mail do nas to porozmawiajmy małpa radio.pl. dzień dobry, moja córka Ola ma pewien pomysł w kwestii hulajnóg nie chcę aby zniknęły z naszych ulic i myślę, że skoro często są wypadki nieletnich i młodzież nie odstawia hulajnóg na miejsce to powinno się zakazać im jeżdżenia na nich i pozwalać na to tylko tym którzy mają prawo jazdy pozdrawiamy Polskie Radio w tym momencie, w tej sytuacji i trójkę. Ola i Dorota. Pan Janusz Cichanowa wybrał telefon 27. Dzień dobry panu, panie Januszu. Dzień dobry panu. Ja chciałem się wypowiedzieć właśnie w sprawie hulajnog z wypożyczalni. Proszę państwa, wydaje mi się, że problem nie leży po stronie społecz społeczeństwa, które użytkuje drogi, tylko po stronie przedsiębiorstwa, które wypożycza te hulajnogi. To one powinno znaleźć rozwiązanie, na te, na rozwiązanie gdzie te hulajnogi trzeba zostawiać, w jaki sposób zabezpieczać. I hulajnoga zostawiona gdzieśkolwiek na ulicy powinna być po prostu powinno być obciążone przedsiębiorstwem którego noga jest własnością, tak mi się wydaje. I im, w, właściciel powinien znaleźć rozwiązanie, żeby, żeby nie dostawać mandatów. Czy stacje, czy, czy zamykanie, czy, czy lepsza, no nie wiem, lepsza vigilacja tych, którzy, którzy wypożyczają te, te hulajnogi. Dziękuję panu. Pozdrawiam trójeczkę. My pana też serdecznie pozdrawiamy. Przy naszym telefonie jest pan Maciej ze Słupska. Dzień dobry panie Macieju. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchających, pozdrawiam. Eee, no myślę, że bardzo dużo powiedzieliśmy, może, może nawet e, można byłoby powiedzieć, chyba wszystko powiedzieliśmy. Ale, ale moim zdaniem pan coś dorzuci. Eee, no niestety, tutaj jest jeden taki, taki aspekt tego. Prędkość. Prędkość. I jeszcze zabija. raz prędkość. jest zabija, mówi się, że to nie prędkość, tylko nagły wyhamowanie i tak dalej. Są rowery elektryczne, które nie pojadą na zasadzie naciśniętej manetki, trzeba sprawić w ruch troszeczkę pedałami. Czy tu ten pomysł, żeby jednak trochę jednak odpychać się nogą od czasu do czasu? Może też, ale no, diametralnie trzeba byłoby uderzyć w tą konstrukcję, ograniczyć prędkość. Samych no, nogi, jest to ciekawe, ciekawe rozwiązanie, jest, jest to ciekawe w ogóle dla naszej dzisiejszej kwestii bytności, bo... Mobilności, prawda? Mobilności, przemieszczania się, taniego jest przemieszczania się. Czasami gdzieś coś się przedostać. To pomaga. Jest ekologiczne, jest, jest no, no, no wiele, wiele takich plusowych, ale niestety prędkość. Tak jest. No, tak jest, trudno się nie zgodzić z tą opinią. Pan Tomasz z okolic Warszawy jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Ja na taki pomysł spadłem... To by może tak edukacyjnie zabrzmiało. Otóż młodzi, często właśnie niepełnoletni użytkownicy, hula, no te hulenogi powinny być zarejestrowane wiadomo, i wiadomo, żeby jakoś tak zrobić, żeby wiadomo kto nią jeździ. I teraz tak, zbieranie punktów karnych, jak kilkukrotnie by takiego młodocianego gościa złapali na porządnym przekroczeniu prędkości albo innych rzeczach, punkty karne, które by skutkowały na przykład tym, czy tak jak teraz on może mieć prawo jazdy w wieku 17, skończenia 17 roku o ile wiem, to to na przykład o dwa lata przebudzić możliwość odebrania prawo jazdy. Nie chcę na kurs wcześniej, ale prawo jazdy obierze na przykład w odpowiednim odpóźnieniem za yy, takie dokonania załodu. I to by myślę przyszłych kierowców też troszeczkę uczył odpowiedzialności. Bo tak jest, to, nie też, nie tak, też tak też tak, też tak nam się wydaje. Jeszcze pan Grzegorz Złomianek, to będzie ostatni telefon w dzisiejszej audycji. Moje uszanowanie, ja wiem, że ażeby się nogi są ważne, ażeby się wszystkich Państwa serdecznie tutaj pozdrawiam, ale to jest dla mnie tylko wyłącznie hasło, bo ogólnie brakuje szacunku dla drugiego użytkownika, czy to dróg, czy to chodników, czy to ścieżek rowerowych. I proszę zwrócić uwagę, ja pamiętam, że za moich młodych lat były jakieś, nie wiem, programy dla młodzieży, gdzie uczono nas podstaw y, poruszania się po, po chodnikach, po drogach. W tej chwili czego tego nie ma i tego też brakuje nawet z zwykłym kierowcom. Proszę zwrócić uwagę na uży używanie chociażby kierunkowskazu, i informowanie innych użytkowników. Zacznijmy od wzajemnego szacunku do drugiego użytkownika, czy chodnika, czy drogi, a wtedy i te nogi nie będą stanowiły dla nas problemu. I to jest znakomita puenta dzisiejszej audycji. Bardzo panu serdecznie dziękuję panie Grzegorzu, Hanna Dołęgowska, Katarzyna First Wojtkowska, Piotr Wodej i Krzysztof Łoniewski. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy i mówimy do usłyszenia.